To są informacje polskiego Radia 24. Intensywne opady deszczu w zachodniej połowie Polski. Sytuacja pogodowa była tematem obrad sztabu kryzysowego. Przedstawiciele Donalda Trumpa lecą do Pakistanu. Iran nie zdecydował jeszcze, czy wyśle delegację do Islamabadu. Tysiące ludzi przeszły ulicami Warszawy w marszu życia. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszamy. Nawet do 60 mm deszczu może spaść w województwie lubuskim oraz w zachodniej części Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Oprócz intensywnych opadów lokalnie mogą pojawić się również burze. Bardzo intensywne opady deszczu prowadzą do szybkiej akumulacji dużej sumy opadów w krótkim czasie, mówił na naszej antenie Piotr Schuster z IMGW. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ w zlewniach zurbanizowanych może to prowadzić do bardzo gwałtownych wzrostów stanu wody na niewielkich rzekach, również w obszarze zurbanizowanych. Może doprowadzać do przeciążenia infrastruktury, która jest odpowiedzialna za odprowadzanie wody. Grunt jest wysuszony, będzie to sprzyjało spływowi powierzchniowemu. Ziemia nie będzie w stanie wchłaniać tej wody w sposób wydajny. Narządowe Centrum Bezpieczeństwa wyspało alerty do mieszkańców powiatów objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia. Piotr Schuster mówił o tym, jak zachować się podczas ulewnych deszczy.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 Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach zachodniej połowy Polski, obowiązują do jutrzejszego popołudnia albo późnego wieczora. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa są w drodze do Islamabadu na rozmowy pokojowe z Iranem. Nie wiadomo jednak, czy władze Teheranu wyślą swoją delegację do Pakistanu. Według irańskiej agencji prasowej TASNIM, szef pakistańskiej dyplomacji, rozmawiał dziś telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem, starając się go namówić do udziału w kolejnej rundzie rozmów. Agencja TASNIM podaje jednak, że władze w Teheranie nie podjęły ostatecznej decyzji w tej sprawie. Irańskie władze uznają blokadę cieśniny Ormus za naruszenie postanowień zawieszenia broni Broni. Prezydent Trump zapowiedział, że irańskie porty zostaną odblokowane, jeśli Iran zgodzi się na porozumienie pokojowe. Ponad 700 motocyklistów z całego Pomorza zjechało do Kościerzyny, aby oficjalnie rozpocząć sezon. Po mszy i poświęceniu maszyn wszyscy wspólnie przejechali do Muzeum Kolejnictwa. Tam były pokazy motocykli, degustacje regionalnych potraw i koncerty. <mum>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 i jechać przed siebie. Policjanci nieustannie apelują do właścicieli jednośladów o ostrożną jazdę. W południe doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem w Tomaszowie Mazowieckim w województwie łódzkim. Kierującego jednośladem nie udało się uratować, mówi młodszy aspirant Aleksandra Cieślak z Tomaszowskiej Policji. 64 letni mężczyzna kierujący samochodem marki Chrysler włączając się do ruchu próbował zawrócić i potrącił 26-letniego kierującego motocyklem marki BMW. Pomimo udzielonej reanimacji 26-latek zmarł na miejscu.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 Przed marszem w obu warszawskich katedrach odprawione zostały przyświęte, święte, a po ich zakończeniu rozpoczął się piknik rodzinny na Placu Zamkowym. To były informacje Polskiego Radia 24. W Lubuskim, zachodniej części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie zaczyna mocniej padać. Przed wyjściem z domu w zachodniej Polsce warto zabrać ze sobą parasol. Pochmurno i deszczowo w całym kraju będzie już w nocy. Temperatura minimalna od 4 stopni nad morzem do 8 na południu. Chłodniej na Podlasiu, tam maksymalnie 2 stopnie. Jutro kontynuacja deszczowej aury bez opadów, jedynie w północnej i północno-wschodniej Polsce. Klima. Niemal w całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza jedynie w rejonie Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Rybnika i Wodzisława Śląskiego jest umiarkowana. 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Najbliższe zielone godziny prognozowane jutro od 10 do 17. Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24. Sześć minut po godzinie 18:00 Za dzisiejszy program odpowiadają Kamila Kuzar i Dominika Malkut. Realizuje Paweł Szymankiewicz. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Komentarz. W 2025 roku Polska odnotowała wzrost cyberzagrożeń. Liczba incydentów zwiększyła się o ponad 144% rok do roku, a niemal co drugi zgłoszony przypadek okazał się realnym atakiem. Aż 98% badanych przedsiębiorstw w ramach Smart Factory Review w ciągu ostatnich trzech lat odnotowało incydent lub próby naruszenia swoich systemów. A gościem Polskiego Radia 24 jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Mikołaju, skąd ten wzrost ataków i czy początek 2026 roku, no, mo, może nawet trochę więcej, prawie że połowa 2026 roku wypada lepiej niż poprzedni rok? Ten wzrost ataków na pewno jest powiązany poniekąd ze wzrostem generalnie działalności różnych grup powiązanych z Rosją, Białorusią, działalności innych grup przestępczych działających na przykład w kontekście finansowym. Natomiast jeżeli chodzi o te dane CERTU, to tutaj warto podkreślić, że te większe liczby Niekoniecznie muszą oznaczać aż tak bardzo duży wzrost, tylko po prostu mogą być faktem, że tyle tych, można by powiedzieć, incydentów zostało w pewien sposób. Tyle się zajęto, tak? Wcześniej te dane, które były podawane nie, wcale nie musiały być, to nie, nie musiało oznaczać, że tych incydentów było mniej, tylko po prostu mniej zostało zidentyfikowanych i mniej tych incydentów obsłużono. Czyli Natomiast rozumiem, ta... że jesteśmy bardziej skuteczni w kwestii wykrywania też tych cyberataków. Tak, myślę, że poniekąd tak, chociaż przy tak dużej skali zapewne ten wzrost w jakimś tam stopniu nastąpił, ale nie uważam, że jest on aż tak bardzo duży, jakby wskazywały na to te, te dane. A to są ataki, przepraszam, tak będę dopytywał o te liczby, ale myśli pan, że do tych ataków dochodzi codziennie? Czy to są jakieś zorganizowane większe ataki? E, I jak to wygląda? Czy codziennie jesteśmy narażeni właśnie na takie cyberzagrożenia? Do tego typu ataków dochodzi codziennie i tych ataków jest rzeczywiście dość sporo. To są ataki zarówno wymierzone w administrację publiczną, w firmy prywatne, zarówno mniejsze jak i większe. To są też ataki wymierzone na przykład w infrastrukturę krytyczną, ale też po prostu w pojedyncze osoby. Przy czym tutaj warto rozróżnić, bo niektóre z tych działań to są rzeczywiście działania prowadzone typowo w celach finansowych, typowa działalność przestępcza mająca na celu uzyskanie w jakimś tam w jakiś sposób środków finansowych, a część tych działań to są działania właśnie prowadzone przez jakieś grupy powiązane z, z innymi państwami, takimi jak Rosja, Chiny, Białoruś. Są typowe operacje wpływu wymierzone na przykład firmy czy, czy administrację publiczną. I te ataki właśnie przez zorganizowane grupy pod rozumiem egidą konkretnych rządów są bardziej niebezpieczne? One wymagają lepszego zabezpieczenia i większego monitorowania? Niekoniecznie. To znaczy uważam, że zarówno te, te działania prowadzone przez grupy powiązane z poszczególnymi państwami, jak i te działania prowadzone w celach przestępczych są równie niebezpieczne. Bardzo często taki atak w celach przestępczych może wywołać bardzo dużo szkód i bardzo poważne konsekwencje. Atak ransomware, który szyfruje dane, blokuje na przykład dostęp do systemu, może wiązać się z tym, że stanie na przykład produkcja, taki chociaż był przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie atak na Jaguara, atak ransomware doprowadził do zatrzymania produkcji, tam chyba, czy ograniczenia produkcji na ponad 6 bardzo duże straty finansowe, więc uważam, że i jedne i drugie ataki są naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Czy z takimi, nazwijmy to, cyberterrorystami się negocjuje jednak? Próbuje się płacić, żeby odblokowały na przykład produkcję, czy odblokowały komputery, czy zrezygnowały z kolejnych ataków? I tutaj są dwa podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że rzeczywiście taka firma, czy po prostu jakiś podmiot, który pada ofiarą ataku, płaci ten okup i dzięki temu ten system zostaje odblokowany, czy te dane zostają odblokowane. Drugie podejście jest takie, żeby tego okupu mimo wszystko nie płacić. I to podejście trochę bazuje na tym, że jeżeli każda firma rzeczywiście się ugnie, będzie płaciła ten okup, no to będzie to nasilało tą działalność cyberprzestępczą i ci cyberprzestępcy będą widzieli, że no rzeczywiście to działa, tak? jest z tego zysk. Jeżeli taka firma się nie ugnie i, i na większą skalę tych okupów nie będziemy płacić, no to poniekąd ci cyberprzestępcy zobaczą, że nie do końca to działa, bo ten okup i tak nie jest zapłacony. Były nawet takie propozycje regulacji prawnych w poszczególnych państwach, aby zakazać płacenia okupu właśnie po to, aby poniekąd zniechęcać tak, te firmy do płacenia ale także tych cyberprzestępców w ten sposób do dokonywania tego typu ataków. Które podejście jest lepsze? Trudno powiedzieć. Myślę, że to zależy od kontekstu, od tego w jakiej sytuacji znajduje się po prostu dany podmiot. Czy w Polsce są też takie regulacje? To znaczy nie ma konkretnych regulacji zakazujących zapłacenia takiego okupu. Natomiast co do zasady rekomendowane jest raczej, aby, aby wstrzymywać się z płaceniem, jeżeli nie jest to powiedzmy jakaś sytuacja krytyczna. No, natomiast jakiegoś szczególnego zakazu chyba, chyba nie ma. Na ile te ataki są skuteczne? Na ile faktycznie prób tych ataków dochodzi do, do, um, do osiągnięcia celu przez takich właśnie cyberprzestępców? Jeżeli mówimy o Polsce, to Ta. tych ataków jest bardzo dużo i zdecydowana większość z nich jest odpierana. Jeżeli mówimy na przykład o takich cyberatakach na administrację publiczną, na infrastrukturę krytyczną, to większość tych ataków jest odpierana, natomiast no, zdarzały się przykłady skutecznych ataków, na przykład na wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, jakąś małą elektrownię wodną, gdzie rzeczywiście włamano się do systemu. Były przykłady na przykład manipulowania parametrami, zmieniania tych parametrów. Na szczęście nie wiązało się to z jakimiś daleko idącymi konsekwencjami, tak? ale do tego systemu udało się włamać. Więc mówiąc o tym, co do zasady ta obrona jest dość dobra, dość skuteczna, ale przy tak dużej skali rzeczywiście dochodzi do skutecznych ataków. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś właśnie firmach, jeżeli mówimy o pojedynczych osobach, no to tutaj wydaje mi się, że tych skutecznych ataków jest znacznie więcej. I to mogą być nawet po prostu jakieś mniejsze oszustwa, jakieś na przykład ataki phishingowe, które finalnie prowadzą do tego, że ktoś straci jakąś tam kwotę pieniędzy, niekoniecznie zawsze jakąś bardzo dużą, no ale finalnie jakieś tam pieniądze utraci, czy na przykład wyciekną dane osobowe, to tutaj myślę, że, że ta skuteczność jest wyższa. No i w przypadku firm, czy, czy, czy właśnie zarówno mniejszych, jak i większych, gdzie dochodzi do takiego ataku i później wyciekają dane osobowe, czy ta firma jakoś na tym traci, no to tutaj też ta skuteczność wydaje mi się, że może być nieco wyższa, chociaż ta obrona cały czas w mojej ocenie stoi na stosunkowo dobrym poziomie. Teraz wraz z wejściem w życie w Polsce nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który wdraża w Polsce dyrektywę NIS-2, te obowiązki firm będą jeszcze ostrzejsze, więc tutaj te standardy ochrony rosną i, i wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze lepiej będziemy jeszcze przed tym bronić. No właśnie, jak wygląda samo zapobieganie? Bo zacznijmy od tego. Zastanawiam się, jak to wygląda. Czy to jest tak, że nawet przy dużych instytucjach państwowych to błąd po prostu popełnia człowiek, który dostaje na przykład maila, który bardzo <śmiech> podobnie wygląda jak inne maile służbowe, które otrzymuje i tam jest prośba o podanie hasła, loginu i wydawałoby się, no każdy wie, albo przynajmniej powinien wiedzieć, że takich informacji się nie udziela, no ale jeżeli mail wygląda bardzo podobnie jak ten służbowy, no to może się zdarzyć taka jedna osoba, a to wystarczy, żeby takie newralgiczne dane podać. Bo wyobrażam sobie, na, na czym polega taki cyberatak. Czy to jest tak jak na filmach grupa hakerów, która włamuje się do systemu za pomocą jakichś specjalistycznych programów, czy to jest po prostu taka głupia nieostrożność ze strony jednego z pracowników? Bardzo często to jest właśnie nieostrożność ze strony pracowników. I tutaj jeżeli mówimy o skuteczności takich atakach, ataków, no to to co jest podkreślane to, że najsłabszym ogniwem jest człowiek. I oczywiście w kontekście obrony, no to z jednej strony mamy tą warstwę techniczną, tak zabezpieczenia techniczne to jest jedna rzecz, z drugiej strony mamy tą warstwę ludzką. Nie. No i nawet jeżeli ta warstwa techniczna jest stosunkowo dobrze zabezpieczona, to jeżeli człowiek popełni jakiś błąd, e, poda na przykład te dane do logowania na jakiejś podstawionej stronie, pobierze jakiś złośliwy załącznik, jakiś plik, który zainstaluje to złośliwe oprogramowanie, da na przykład dostęp komuś do danego urządzenia, do danego systemu, no to tutaj trudno jest temu w jakimś innym stopniu przeciwdziałać, aniżeli poprzez właśnie edukację pracowników i, i zwiększanie świadomości. Więc cały czas w mojej ocenie największym, można by powiedzieć, słabym punktem jest człowiek, i e, takie cyberataki bardzo często to właśnie ten e, punkt wejścia, to jest punkt poprzez e, jakiś phishing, jakiś mail phishingowy, e, pobranie jakiegoś załącznika, podanie gdzieś danych. Czyli właśnie ten błąd ludzki powoduje, że finalnie udaje się do tego systemu wejść. Natomiast e, mogą się zdarzać też ataki, które po prostu wykorzystują jakieś luki w systemie, jakieś słabsze zabezpieczenia techniczne, e, starszą technologię. To oczywiście też się może zdarzać. Czy to oznacza, że w każdej państwowej firmie na przykład... E... Powinna się znaleźć grupa informatyków, którzy na bieżąco monitorują cały czas system i, i te zabezpieczenia. No, wydaje się to nierealne, a na pewno bardzo drogie. W przypadku większych firm mamy takie zespoły reagowania, monitorowania, które się tym rzeczywiście zajmują. Natomiast tutaj mówimy o takich większych firmach, które mogą sobie na to finansowo pozwolić, tak? bo rzeczywiście ten obszar cyber, cyberbezpieczeństwa jest stosunkowo drogi. Specjalistów na tym rynku cyberbezpieczeństwa brakuje więc i oni są zazwyczaj też dość dobrze opłacani, tak? Więc tutaj większe firmy rzeczywiście mogą sobie na to pozwolić i są takie zespoły, które mają na celu monitorować to, co się dzieje i szybko reagować, jeżeli dochodzi do jakiegoś incydentu. W przypadku mniejszych firm, no tutaj ten problem jest zdecydowanie większy. Mamy też takie usługi, które są świadczone przez poszczególne podmioty, które zajmują się właśnie takimi usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Czyli taka firma może zlecić komuś po prostu, aby przy pomocy albo jakichś narzędzi, albo jakichś systemów do monitorowania, czy, czy, czy, czy właśnie ludzi e, tą sytuację, e, co się dzieje w cyberprzestrzeni danej firmy e, monitorował, tak? Więc co do zasady... W dużych firmach tak, w mniejszych jest tym zdecydowanie większy problem. To wspomniał pan o tym e, programie, który ma, rozumiem, wspierać te, te zabezpieczenia i tę świadomość również dotyczącą bezpieczeństwa. Na czym to polega? E, to znaczy, tutaj jeżeli mówimy o zwiększaniu świadomości, tak, w kontekście cyberbezpieczeństwa, no to e, Kluczowe jest to, w jaki sposób przygotowujemy pracowników do tego, można by powiedzieć, funkcjonowania w cyberprzestrzeni. I tutaj jest kilka takich, można by powiedzieć, podstawowych zasad korzystania z zakresu stosowania silnych haseł, weryfikacji dwuetapowej, wieloetapowej, ciągłego aktualizowania. Za każdym razem, gdy pojawia się nowa aktualizacja oprogramowania tak, z większy, większej świadomości co do tego, jak taki atak phishingowy może um, wyglądać. Są też prowadzone w firmach bardzo często testy phishingowe, czyli takie testy, um, fishingu wykonywane przez informatyków z danej firmy albo zatrudnionych przez daną firmę po to aby sprawdzić ile na przykład, pracowników się na to nabierze. Tak? Jeżeli część pracowników się nabierze no to później dajemy im jakieś dodatkowe szkolenie czy, czy uświadamiamy żeby tą ich ostrożność zwiększyć. Więc tego typu działania na pewno są w tym kontekście kluczowe. Panie Mikołaju to praktyka życie a teoria przyznam szczerze że nawet pracując w redakcji, biegając między kilkoma komputerami, za każdym razem, żeby się wylogować, żeby się zalogować, żeby wpisać login, hasło. No, to wszystko wymaga czasu, cierpliwości, a nie zawsze człowiek napisze tak, jakby chciał, żeby to było napisane. Mam na myśli wpisywanie tego hasła wielokrotnie, a jeszcze co jakiś czas nasz dział IT przypomina hasło się kończy, zmień hasło i to tak, żeby było bardzo trudne do, do zgadnięcia. No kurczę, trochę to wymagające, trochę to czasochłonne. No, też gdzieś tam budzi się takie pytanie, no ale bez przesady, no ale po co? To prawda, no i tutaj jest to z jednej strony wymagające, może to być czasochłonne. Natomiast świadomość tych ryzyk, które istnieją, myślę, że powinny nas skłaniać do tego, by jednak tych zasad się trzymać. Możemy oczywiście w pewien sposób starać sobie jakoś ograniczać te utrudnienia, które są z tym związane, jeżeli korzystamy z jednego urządzenia, na jednym urządzeniu mamy różne konta, w każdym inne hasło silne, możemy korzystać sobie z menadżerów haseł i to nam trochę ułatwia pracę. tak? Co do samego zmieniania często hasła, ja co do tego, można by powiedzieć, jestem bardziej sceptyczny, to znaczy jeżeli nie dochodzi do jakiegoś problemu z tym hasłem do tego, że ono na przykład wyciekło, to uważam, że jeżeli to hasło jest silne, to nie trzeba go jakoś bardzo często zmieniać. Co jakiś czas można, albo w sytuacji, gdy rzeczywiście na przykład to hasło wycieknie, będzie w jakimś wycieku. Natomiast no, to, co pan powiedział, to jest pewien problem, który też jest poniekąd wykorzystywany przez cyberprzestępców, czyli to, że ktoś albo nie ma świadomości, ale ma świadomość, ale po prostu nie stosuje tego, bo ma dużo różnych rzeczy na Głowie. a bardzo często też jest tak, że ci cyberprzestępcy no, wykorzystują w jakimś stopniu socjotechnikę, starają się manipulować ludźmi. Jeżeli taki mail, jakaś wiadomość wygląda dość wiarygodnie, Ktoś jest zmęczony, na szybko coś przegląda, szybko coś kliknie, jest zestresowany, no to nawet osoba, która jest stosunkowo świadoma tych wszystkich zagrożeń, da się nabrać. I tutaj nie ma osób, które są zawsze w 100% odporne, bo czasami po prostu sytuacja, kontekst, zmęczenie, stres i tak dalej robią swoje i tak czy tak ktoś na przykład kliknie ten link poda gdzieś tutaj te dane, da się nabrać. Tak więc yy, myślę, że to zagrożenie jest naprawdę dość spore. Bardzo często Firmy, różne podmioty, które nie padły wcześniej ofiarą takiego cyberataku, który by się wiązał z jakimiś większymi konsekwencjami, trochę to bagatelizują. Myślę, że nie warto i jeszcze te zagrożenia są naprawdę dość, dość spore. To jeszcze, przepraszam, załatwię prywatną sprawę. Czy, jeżeli mój telefon informuje mnie, czy chcę zapisać hasło, czy chcę zaktualizować hasło, żebym właśnie nie musiał wklepywać za każdym razem, czy powinienem się na to zgadzać, czy nie? Jeżeli korzysta pan z menadżera haseł, to uważam, że warto z tego typu menadżerów haseł korzystać. Ale aktualizować te hasła, zapisywać je w telefonie? W sensie, żeby było tylko na, na kliknięcie, czy za każdym razem wpisywać to hasło dla bezpieczeństwa? Nie, nie. Jeżeli ma pan menadżer haseł, za, za, można by powiedzieć, e, pobrany na danym telefonie, e, zmienia pan na przykład jakieś hasło, no to warto jest sobie zaktualizować, tak żeby nie trzeba było za każdym razem tego hasła Aha. klikać. Czyli się nie bać. Tak, fajnym pomysłem jest też na przykład korzystanie z weryfikacji biometrycznej na przykład na zasadzie Weryfikacji twarzy czy, czy palca, kciuka, tak? Więc to też poniekąd przyspiesza i to są dość dobre zabezpieczenia, i wtedy wystarczy się po prostu spojrzeć. Mamy to Face ID i, i, i rozpoznane jest twarz, i wtedy zostaje się zalogowanym. Więc co do zasady, jeżeli jest to menadżer haseł na telefonie, to uważam, że warto z tego korzystać. No myślę, że nie tylko to jest moja prywatna, ale myślę, że wiele osób ma podobne podejście. Co powinniśmy naprawić? Co wymaga większej Uwagi. Mam na myśli już tutaj o, o, o duże państwowe czy, czy duże instytucje. Gdzie powinniśmy zwrócić uwagę, co jest niedofinansowane, jakie Pan widzi błędy, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to tak naprawdę trochę zależy od poszczególnych sektorów, na przykład w kontekście infrastruktury krytycznej, wodociągu, właśnie oczyszczalni ścieków. Sporym problemem jest po prostu to, że te systemy w szczególności w jakichś mniejszych miejscowościach są po prostu przestarzałe, niewystarczająco dobrze zabezpieczone i one wymagają najzwyczajniej w świecie wymiany, odnowienia i są pewne Programy rządowe, które mają to na celu właśnie uczynić. Tak więc to myślę, że w tym kontekście jest jednym z takich elementów na pewno, który warto, warto realizować i zwiększać te środki na cyberbezpieczeństwo. W przypadku właśnie administracji publicznej to jest zwiększanie świadomości, edukacja pracowników wbrew pozorom. Takie proste błędy, jak na przykład brak ustawionej weryfikacji dwuetapowej. Może się to wydawać oczywistością, ale cały czas wiele osób tego nie stosuje. A tego typu proste błędy prowadzą do tego, że finalnie udaje się gdzieś włamać, czy na przykład ktoś stosuje zbyt proste hasło. Też może się to wydawać pewną oczywistością, ale no tutaj różne doniesienia, badania pokazują, że bardzo często stosowane jest hasło na przykład admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, żeby po prostu się gdzieś tam szybko zalogować. To na naprawdę wciąż się nie... zdarza, czy to jest tylko taki mit, legenda? Cały czas to się zdarza i jest to oczywiście pewnym problemem, tak? więc tutaj tak jak można by powiedzieć, wskazują bardzo często osoby tak technicznie się tym zajmujące do takich ataków, jeżeli dochodzi, to często jest wykorzystywanie jakichś prostych błędów, właśnie prostego hasła, braku weryfikacji dwuetapowej, tak? Więc ta świadomość jest na, na pewno w tym kontekście kluczowa. Panie Mikołaj, jeżeli wiemy, że do tych ataków dochodzi ze strony Rosji czy, czy Białorusi, czy Polska powinna odpowiadać na takie zaczepki? Czy na takie cyberataki się nie odpowiada? Po prostu no, trzeba się bronić. No tutaj to jest pytanie z zakresu bardziej decyzji politycznych co do tego, w jaki sposób chcemy do tego podchodzić, tak? Czy prowadzimy tą wojnę w cyberprzestrzeni na zasadzie wyłącznie defensywnej? Czy powinniśmy też prowadzić operacje w cyberprzestrzeni i atakować na przykład jakieś podmioty rosyjskie, większe, mniejsze? A pańskim e... zdaniem? Uważam, że tego typu działania... Polska, czy ogólnie Zachód, czy Unia Europejska powinny prowadzić. Myślę, że w jakimś tam stopniu są prowadzone. Natomiast zawsze gdzieś tam też będą pojawiały się te argumenty, jeżeli chodzi o eskalację i żeby jak to będzie wyglądało w kontekście właśnie potencjalnych decyzji politycznych i tego, czy, czy, czy nie dojdzie do jakiejś większej eskalacji na przykład w stosunkach Pomiędzy, pomiędzy danymi państwami, ale uważam, że ta wojna nie powinna być wyłącznie defensywna i, i tego typu działania y, powinny być prowadzone na większą skalę. Jeżeli ktoś nas cały czas atakuje, no to musimy się bronić, ale jednocześnie musimy mieć też możliwości, aby, aby odpowiadać. Zresztą sam wicepremier Gawkowski podkreślał kilkukrotnie, że Polska ma takie możliwości, tak, żeby ofensywnie odpowiedzieć czy prowadzić ofensywne działania w stosunku do innych podmiotów. Natomiast czy są i na jaką skalę prowadzone, no to, to trudno powiedzieć. I niech to pozostanie też zresztą tajemnicą. Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Panie Mikołaj, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.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 Autopromocja. 30 minut po godzinie 18. Gość Polskiego Radia 24. Jutro prezydent Francji Emmanuel Macron przyjedzie do Gdańska w towarzystwie szerokiej delegacji rządowej i biznesowej. W planach nie ma jednak spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. O komentarz do tej sprawy proszę profesor Janę Nowicką z Paryskiego Uniwersytetu, redaktorkę pisma Hermes o komunikacji politycznej we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór, Paweł. Dobry wieczór Państwu. Pani profesor, oceniając relacje polsko-francuskie, co możemy o nich powiedzieć? Jak one wyglądają? Jak one są dzisiaj postrzegane? Myślę, że znacznie lepiej niż jakiś czas temu. Obserwuję je skrupulatnie od 40 lat i myślę, że jest odnowienie zainteresowania ze strony Francji polską zdecydowanie widoczne, a Polska również może zmienia nieco pogląd na temat Francji, która stała się Dość odległa przez ostatnie lata i widać to było bardzo i w dziedzinie kulturowej, językowej, ale również ekonomicznej. Można więc powiedzieć o pewnym wzroście zainteresowania po podpisaniu traktatu w Nosi, który był tego odzwierciedleniem, tego zainteresowania i tej woli politycznej. Czy Polska postrzegana jest jako ważny gracz na arenie międzynarodowej, na arenie politycznej, jako ważny głos również w Unii Europejskiej? Czy jesteśmy postrzegani trochę jako ten kraj z Europy Środkowo-Wschodniej? Latami Polska była postrzegana jako ten kraj z Europy bardziej wschodniej niż środkowo-wschodniej. Walczyłam o to, żeby słownictwo dostosować do rzeczywistości z umiarkowanym skutkiem. Dziś ta zmiana jest bardzo widoczna. Polska stała się ważnym graczem. Myślę, że głównym powodem jest znakomita sytuacja ekonomiczna zwłaszcza w porównaniu z bardzo złą sytuacją społeczną i polityczną we Francji, kontrast jest tak uderzający, że zaczęto brać poważnie pod uwagę doszlusowanie, do dogonienie do Polski do poziomu Europy Zachodniej, które stało się faktem. I ten fakt został zauważony przez prasę i przez zwykłych obywateli, którzy często są zdziwieni, bo słabo znają Polskę, ale dociera do nich, że to już nie jest peryferia Europy, czy ten kraj, który z dużym opóźnieniem w porównaniu z tworzeniem się Unii Europejskiej do Europy dotarł, tylko prawdziwy gracz. Na scenie europejskiej oczywiście w tej dziedzinie olbrzymia jest rola prezydenta Macrona, który to zrozumiał, docenił i jest w tej sprawie całkowicie jasny. Czy fakt, że Emmanuel Macron nie spotka się, nie ma przynajmniej w planach spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim jest istotny, czy nie tego ma dotyczyć ta wizyta? Myślę, że nie tego ma dotyczyć ta wizyta. Emmanuel Macron bardzo podkreśla rolę Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. Obronność jest bardzo istotnym tematem. To nie jest tylko, to nie są salonowe spotkania na szczycie politycznym. To wszystko miało miejsce przy okazji tego traktatu w NOSI. Natomiast teraz chodzi o wdrożenie tego traktatu i pokazanie, co naprawdę oba kraje zrobią. We wszystkich ważnych dziedzinach, to znaczy w ekonomii, w obronności, w nauce, w kulturze, tam gdzie to zbliżenie powinno zmienić obraz we współpracy europejskiej również. Między naszymi krajami czasami były trudne relacje, mam na myśli również te polityczno-biznesowe. No właśnie, teraz ten klimat rozumiem sprzyja tym inwestycjom. Co Polacy mogą uzyskać od Francuzów? Co Francja może zaproponować Polsce? No myślę, że najważniejszą rzeczą jest pokazanie, że mają wspólną politykę wobec konfliktu w Ukrainie. I to jest wielka zmiana we Francji, która latami była raczej bliższa Rosji, a w każdym razie jej sympatie kulturowe były jasno po stronie tej wielkiej i znanej kultury rosyjskiej, tak widzianej we Francji, podczas gdy Ukraina w świadomości Francuzów nie istniała. Po tym konflikcie myślę, że Francja się dużo od Polaków nauczyła, że podziwia fakt przyjęcia tylu uchodźców ukraińskich. Jasny pogląd mimo zawirowań politycznych Polski wobec konfliktu na Ukrainie w pewnym sensie Znalazł oddźwięk we Francji i jest ewidentnie odczuwalna zmiana. Widać to zresztą we współpracy wojskowej, gdzie i Francja i Polska kształci i pomaga kształcić w ważnych momentach na przykład dotyczących min i zagrożeń dla ludności ukraińskiej. Tu to współpraca jest widoczna już ma nazwę i, i pochodzi ze wspólnej polityki europejskiej. To jest bardzo dobry przykład, bo słusznie pan zauważył, że przeszłość nie zawsze była tak dobra i Polska nie wybaczyła łatwo Francji II wojny światowej. Na szczęście słowa prawdy zostały wypowiedziane w czasie podpisywania kontraktu w Nosi i myślę, że to też sprzyja pewnemu zbliżeniu się obu krajów. No pewnie też to jest związane z tym, że ta wiedza historyczna przez lata w jakiś sposób była kształtowana i no trochę chyba też zakłamywana. Cały czas z tyłu głowy jest taki, takie w Polsce przynajmniej takie poczucie bycia pozostawionym przez sojuszników, co prawdą nie jest. Panie profesor, zastanawiam się, na, na czym mogą wyglądać się te relacje biznesowe, jeżeli chodzi o Francję i Polskę? Czy, czy faktycznie Francja widzi Polskę jako miejsce do po prostu robienia interesów, do e, zarabiania pieniędzy? Do wartej Jak zainwestowania? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dynamika polskiego rynku jest tutaj zauważona. Wiele pism w ogóle jako główny tytuł pokazuje, że to jest tygrys europejski, dzisiaj Polska. Jedno z pism napisało, a gdyby Polska okazała się być w centrum Europy, a nie na peryferiach, widać absolutną zmianę tonu. Widać również podziw dla tak szybkiego wzrostu tej gospodarki, małego bezrobocia, bardzo dużych, powiedziałabym, sukcesów w licznych dziedzinach podczas gdy Francja boryka się z olbrzymimi problemami strukturalnymi i nie może doprowadzić swojej gospodarki do racjonalnego dostosowania się do globalnej gospodarki. Więc tutaj myślę, że pewna, niektórzy mówią, arogancja, czy zarozumiałość, czy pewność bycia bardzo istotnym miejscu, gdzie Francja tak siebie widziała przez lata, uległa pewnemu... Powiedziałabym zmniejszeniu, ta duma uległa pewnemu zmniejszeniu w zderzeniu z rzeczywistością, w której Polska naprawdę wypada znakomicie. Ja mam często poczucie, że Polacy nie doceniają jeszcze... Tej istotnej zmiany. Ja chciałbym zapytać o te problemy, z którymi jakiś czas temu borykała się Francja. Pamiętamy te protesty w Paryżu, te żółte kamizelki. Czy to już za, za Francuzami? Czy to już ta sytuacja uległa poprawie? I czy Francuzi, no właśnie, czują, że. Em, mogą wyjść z tymi relacjami e, do Polski i, i te relacje jak najbardziej e, m, kształtować w pozytywny sposób? Ja myślę, że dla Francji to był szok. Żółte kamizelki, później wielki problem z przegłosowaniem budżetu, zagrożenie najbliższych wyborach z krajną prawicą, która odbierane jest jednak jako, jako prawdziwe zagrożenie, zwłaszcza wobec polityki europejskiej. Te wszystkie problemy z niedostosowaniem mentalności do rzeczywistości, debata o emeryturze, na którą wszyscy chcą przechodzić zbyt wcześnie, biorąc pod uwagę demografię, demografię tego kraju. Nie, Francja nie wyszła ze swoich kłopotów i prawdziwym egzaminem będą te wybory prezydenckie za rok i widać, jak to jest istotne w tym kraju. Natomiast to jest zamożny kraj o bardzo dobrym, powiedziałbym, zapleczu ekonomicznym i przemysłowym, więc jeżeli to wszystko się ustatkuje, to oczywiście, że w interesie obu krajów i Francji i Polski jest dogadanie się w jak najszerszej dziedzinie, żeby to sprzyjało lepszej polityce europejskiej. Tutaj Myślę, że prezydent Macron i, i zwłaszcza premier Tusk mówią tym samym głosem. No właśnie, o to też chciałbym zapytać. Jest jakaś taka nutka przyjaźni, dobrych relacji. No, panowie na pewno znają się z Parlamentu Europejskiego, pewnie nieraz się w takich również nieformalnych sytuacjach spotykali. Myślę, że jest wiele takich nutek. Na przykład jutro jestem zaproszona do Ambasady Polskiej w Paryżu na uroczystość wręczenia odznaczenia zna bardzo znanemu tutaj generałowi, panu Burkhardt. E, nazwany ten dzień został dzień, Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Takich wydarzeń jest bardzo dużo i pokazuje to wolę dyplomatyczną zbliżenia się wielu środowisk między Polską i Francją. Widzę to również w dziedzinie akademickiej, naukowej, w stacji naukowej Panu w Paryżu, gdzie dzieje się dużo. Myślę, że to są małe kroki. Niestety wracamy... z Dość dużej próżni ostatnich lat, bo to nie były bogate lata we współpracy, ale ta zmiana i ta chęć polityczna przekłada się już teraz na konkretne działania. Ja nie chcę wracać do tego słynnego cytatu. Pewnie pani doskonale wie, o co chodzi. Powiem tylko e, wypowiedź polityczna dotycząca używania sztućców. To pewnie pani się domyśla, tak, e, o, tak, o, o co tak, chodzi. Tak, to to tak. wszystko już za nami? W sensie ta, ta narracja, ta retoryka, ta, e, ten, ten sposób komunikowania, to już na szczęście za nami? Znaczy, Ja myślę, że ton zmienił się w obu krajach. W czasach pis PiSu to wobec Francji nie był szczególnie przyjazny, a ten, ta formacja polityczna nie była odbierana przez większość elit francuskich jako sprzyjająca współpracy na, na poziomie europejskim. Odkąd e, Polska mówi głosem Tuska przede wszystkim, widać absolutnie, że to jest partnerstwo naturalne. Niezależnie od tego, co ludzie bezpośrednio o sobie myślą, po prostu widać zbieżność spojrzenia na to, że Europa dzisiaj wobec wobec polityki Trumpa, musi się dogadać do wspólnego działania i że tutaj wspaniałym, że tak powiem, trio można sobie wyobrazić Francję, Niemcy i Polskę. O tym mówił Gieremek i prawdopodobnie miał rację, kiedy mówił, że te trzy kraje zrozumieją się lepiej, jak będą we trójkę. Ja myślę, że ten trójkąt wejmarski... To może być, być może odnowienie stosunków europejskich w nowym wymiarze. Podczas gdy w poprzednich latach widać było ciągle to rozdzielenie na tak zwaną lepszą i gorszą Europę. To już chyba mamy za sobą. To też chyba te słowa po prostu wymagały czasu. One, one może zostały wypowiedziane jeszcze w czasie, kiedy nie do końca byliśmy w stanie uwierzyć, że, że to się może zmaterializować. Pani profesor, wspomniała pani z jednej strony o tym, jak Francja postrzega Polskę, w kwestii przyjęcia uchodźców z Ukrainy. A jak postrzegane jest zagrożenie ze strony Rosji? Czy Francuzi czują to zagrożenie? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo skomplikowaną można na to dać odpowiedź. Trzeba pamiętać, że tu jesteśmy w kraju we Francji nie szal, szalenie rusofilskim. To znaczy do, do świadomości Francuzów musiało najpierw dojść, że Rosja to nie jest tylko piękna literatura i piękna muzyka i wielki kraj. Tylko, że to jest również kraj o polityce niebezpiecznej, o zaszłościach, których Francja nie bardzo kojarzyła z własnym losem. I e, nastąpiło rzeczywiście przewartościowanie spojrzenia na Rosję, co zajęło Francji dużo czasu i wymagało... Dużo cierpliwości i dużo działań dydaktycznych ze strony wielu osób i tu środowisko akademickie odegrało dużą rolę, bo specjaliści wypowiadali się w innym tonie niż przedtem. Więc dziś to zagrożenie jest jasne. Natomiast to nie było takie pewne na samym początku tej wojny i często słyszałam jako Polka we Francji, że to są kompleksy polskie, że mówienie o tym zagrożeniu to jest po prostu jeszcze ciągle nie wyjście w mentalności polskiej na szerokie wody europejskie. Dziś już się tego nie mówi. Dzisiaj się raczej mówi, może jednak Polacy ponieważ blisko geograficznie i blisko w świadomości zagrożeń od, przez historię wspólną skomplikowaną stali się partnerami do dyskusji i to widać, teksty są tłumaczone, książki docierają do świadomości, współpraca w wydawaniu tych wspólnych książek, zainteresowanie kulturą Giedrojcia Rok Giedrojcia tutaj bardzo istotny, pokazywanie na, na to, o czym Polska wiedziała i czego się domagała, na przykład prawdy o Katyniu, o czym przeciętny student francuski nie miał zielonego pojęcia, a dziś już o tym się uczy. Więc tego typu może to się wydawać bardzo powolnym postępem. W moim odczuciu to jest wszystko bardzo ważne, bo jak słusznie pan mówił, zakłamania w pewnym sensie istniały po obu stronach bo Polska też za czasów PRL-u nie bardzo mówiła prawdę o tym, czym była Francja z ewidentnych powodów, więc docieramy być może teraz do głosu prawdy i specjaliści i społeczeństwa słyszą coś, czego przez lata słyszeć nie mogły. Pani profesor, a po drugiej stronie, mam na myśli Polskę, czy jest widać jakieś zainteresowanie, no właśnie w drugą stronę, tą francuską kulturą, czy, czy francuską polityką, bo szczerze te informacje, które do nas docierają są, e, są niewielkie, są bardzo ograniczone i zazwyczaj e, e, skupiają się na takich wielkich wydarzeniach jak choćby nawet zatrzymanie byłego prezydenta. To, no, to są takie rzeczy, które gdzieś tam się przebijają, ale taka chyba bieżąca polityka czy, czy bieżące wydarzenia we Francji raczej się tutaj chyba nie pojawiają. Nie, raczej ja śledzę bardzo szczegółowo prasę polską. Myślę, że ma pan rację, że miejsce Francji w debacie publicznej, w telewizji, w gazetach jest stanowczo za słabe. I Polacy uwielbiają kulturę francuską i lubią to tu być turystami, choć często wiele rzeczy krytykują, ale lubią ten kraj odwiedzać. Natomiast mniej się nim interesują w, w sensie konkretnym i wiedza na temat tego kraju jest stanowczo za słaba. Z czego ja wynika? bardzo boleję nad tym. Myślę, że to wynika też z systemu edukacji. Kiedyś o Francji uczono więcej. Pamiętam romanistykę, która bardzo była istotnym kierunkiem na uniwersytetach. Dzisiaj ma znacznie bardziej praktyczny wymiar językowy, konkretny, a znacznie mniej e, pogłębiony niż było to kiedyś. To jest jeden z przykładów tych liceów, w których uczy się języka francuskiego. Jest też mniej znajomość języka francuskiego, szalenie osłabła. No tu wina jest, powiedziałabym, podzielona, bo francuski system też nie wspomagał, tak jak powinien e, robić to, żeby Polacy mówili po francusku. Myślę, że składa się na to wszystko... Pewne ochłodzenie stosunków, które wynika z wielu powodów, ale, ale nie jestem pesymistką, dlatego że mentalnie te dwa kraje są bardzo się bliskie i, i ba, łatwo to odnowić, jeśli tylko nastąpią nastąpi sytuacja, w której programy edukacyjne, uniwersyteckie i oczywiście współpraca ekonomiczna się ożywią, to z, z, stanie się to w sposób naturalny moim zdaniem. Czy krzywdząca jest opinia, że Paryż jest oprócz tego, że postrzegany jako piękny, to również niebezpieczny? W pewnym sensie tak. To jest składowa tego, o czym mówiłam na temat stosunków społecznych we Francji. Napięcia tu są duże, problemy nie są rozwiązane problemy osób nie mających zatrudnienia i szalonej ilości uchodźców z krajów, które słabo się dostosowują do życia francuskiego, to jest prawda, a nie mit. Czy to jest kraj niebezpieczny, to może za ostro powiedziane, ale na pewno mniej bezpieczny niż był jakiś czas temu, a temat. Bezpieczeństwa jest podstawowym tematem debaty publicznej przed najbliższymi wyborami. Oczywiście jest to temat nakręcany przez polityków i niektórzy zbijają na tym swój kapitał wyborczy, ale jest w tym dużo prawdy. To proszę powiedzieć, jakie są nastroje teraz we Francji? Czy one idą w stronę em, populizmu, radykalizmu, czy, czy jak pani to postrzega? Myślę, że jest niesłychana polaryzacja poglądów, co jest nie tylko typowe dla Francji, dla innych krajów też, ale tutaj to jest bardzo odczuwalne. Więc po pierwsze polaryzacja niezwykle silna z trudnością debaty, a to jest kraj debaty, więc to smutne w kraju, w którym umiejętność dyskusji jest dużą sztuką kultywowaną przez elity. Coraz z tym trudniej. Po drugie jest to kraj, w którym największym moim zdaniem... Teraz odzwierciedleniem tej skomplikowanej sytuacji jest pewien rodzaj zrezygnowania, to znaczy osoby przeciętne mają już dosyć tych problemów, tych ekip kolejnych politycznych, które nie umieją tych problemów rozwiązać. Osobiście uważam, że problem leży w społeczeństwie w tym samym stopniu, co w elitach, dlatego że nie dociera do ludzi, jak olbrzymiego wysiłku trzeba, żeby ten kraj zmodernizować i dostosować do globalnej e, e, ekonomii światowej. Francja jest niezwykle przywiązana do swojego modelu i nie potrafi zrezygnować z pewnych składowych tego modelu, których się już nie da pociągnąć na przykład bezpłatne studia dla trzech czwartych osób, bezpłatny szpital, bezpłatny dostęp do kultury dla bardzo wielu osób. Na to trzeba mieć środki. Tych środków już dzisiaj nie ma i Francja jakoś nie może zaakceptować faktu, że niestety nie można żyć na kredyt, a dziś żyje na kredyt. To jest jej największy dramat. A żyje na kredyt dlatego, że jest... W niej olbrzymia składowa idealizmu i chciałaby, żeby zdrowie, nauka, szkolnictwo i kultura było dostępne dla wszystkich, bo to jest jej zdaniem najważniejsza składowa godności człowieka. Wszyscy się z tym zgodzimy, no ale gdzie jest realizm ekonomiczny? <śmiech> czy to oznacza, że Francja będzie chciała skręcić właśnie w stronę um, takiego realizmu um, gospodarczego? Czy, czy mimo wszystko um, będzie próbowała utrzymać ten kurs, za wszelką cenę, który utrzymuje teraz, Pani zdaniem? Na razie nie widać żadnej partii liberalnej, to znaczy takiej, która by tego realizmu ekonomicznego chciała więcej, która miałaby szansę na wygranie wyborów. E, wobec tego ci, którzy bronią tej, tego zdrowego rozsądku, e, muszą... Są są zdecydowanie w mniejszości, a żeby przekonać, to nie mogą mówić wprost. Tutaj Thatcher się nie pojawi, francuska, z całą pewnością, to jest niemożliwe. Więc trudność z dotarciu do wszystkich i przekonaniu, wobec tego populistyczne ruchy skrajnej lewicy i skrajnej prawicy trafiają do przekonania, ale z drugiej strony wybory lokalne, które tu miały miejsce parę tygodni temu, pokazują, że to nie skrajna lewica i nie skrajna prawica je wygrała, tylko tradycyjne partie, lewicowe lub prawicowe, więc to jest ten problem analizy, że zbyt szybko przepowiadają wybory populistów, zwycięstwo populistów, specjaliści od wyborów, a rzeczywistość konkretna jest znacznie bardziej złożona. Panie profesorze, za każdym razem, kiedy dochodzi do spotkania Emmanuela Macrona z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to można się wielu rzeczy spodziewać. Na pewno, że będą iskry. Jakie jest podejście teraz Francuzów do właśnie polityki amerykańskiej? To jest następny bardzo ważny temat, zadaje pan dobre pytania. Poli Stosunek Francuzów do Stanów i do Ameryki jest zupełnie różny od stosunku Polaków do tego kraju. Francja zawsze się widziała jako druga istotna siła uniwersalistyczna na świecie i w pewnym sensie, mimo że to znacznie mniejszy kraj, o znacznie mniejszym wpływie ekonomicznym, uważała siebie za bardzo ważny głos koncercie narodów z powodu rewolucji francuskiej, uniwersalizmu, racjonalności i e, otwartości na tolerancję wobec e, różnorodności. Ameryki jako modelu liberalnego w sensie ultraliberalizmu, który dzisiaj widać w polityce Trumpa, Francja nie może lubić. To jest całkowicie sprzeczne z tym, o czym mówiłam, z jej ideałami. Więc jest bardzo krytyczna wobec polityk Trumpa i widać, że relacje z, wojny, z wojen, które toczy Trump są... Na ogół negatywne i trudno znaleźć głosy w mediach francuskich, które by Trumpa broniły. Być Trumpistą w tym kraju jest bardzo trudno. Choć oczywiście są zapraszani przedstawiciele na przykład Francuzów za granicą w Ameryce, którzy Trumpa bronią i mają prawo do głosu i dyskusja ma miejsce. Ale stosunek do Stanów Zjednoczonych zawsze był sceptyczny. I tu się przywołuje to, tę wielką zasługę De Gaulle'a, że sprawił, że e, Francja i jej obronność nie zależą od Stanów Zjednoczonych, no bo jest to jedyny kraj w Europie, który ma broń atomową bez powiązania ze Stanami Zjednoczonymi. To się bez przerwy powtarza i to jest duma Francuzów. E, pewna jej suwerenność w obronności i stawienie czoła, tej zależności, która dotyczy innych krajów europejskich, Wielkiej Bryta Brytanii, Brytanii na przykład. Mhm. Także stosunek do Stanów jest, nie poprawił się, a raczej się pogorszył z powodu polityki prezydenta Trumpa. No w Polsce można odnieść wrażenie, że ta, ta, to postrzeganie Stanów Zjednoczonych yy, chyba nikt jeszcze do końca nie zdecydował, czy jest pozytywne, czy, czy negatywne. Takie mam poczucie bycia trochę w rozkroku. Jak najbardziej, bo Polska, tak jak Francja wobec Rosji musiała zmienić swój punkt widzenia i przewartościować wszystko, co o tym przedtem myślała, to myślę, że Polska staje się przed takim samym, staje przed takim samym trudnym ćwiczeniem przewartościowania czy przemyślenia entuzjazmu proamerykańskiego. Doświadczenia Polski były raczej wyłącznie pozytywne do dzisiaj. I widać to było przez lata. Dzisiaj Polska jako poważny gracz na arenie europejskiej musi zadać sobie te same pytania, które wszyscy Europejczycy zadają. Moim zdaniem Polska weszła w świat Zachodu i staje przed tymi samymi wyzwaniami co inne kraje Zachodu w Europie. A myśli pani, że te relacje polsko-francuskie mogą rozpocząć jakiś nowy etap w kwestii no właśnie, postrzegania też Francji jako takiego partnera dotyczącego bezpieczeństwa, dotyczące wsparcia, że będziemy jednak szukać sojuszy tutaj, na kontynencie, nie za oceanem? Myślę, że bardzo istotne zdania wypowiedziane w czasie podpisywania traktatu w NOSI dotyczyły właśnie tego, bo dzisiaj ten traktat wszedł już w życie od stycznia i obie strony są zobowiązane do wdrożenia tej współpracy w polityce, w ekonomii, w obronności. To już nie jest tylko traktat o przyjaźni i deklaracje. To są fakty. Wobec tego ta ten, to sceptyczne podejście Polski do solidarności francuskiej w razie zagrożenia e, bezpieczeństwa Polski zostały w czasie podpisywania tego traktatu wypowiedziane przez dziennikarzy wielokrotnie i z pewną ironią dziennikarze komentowali, czy to będzie tak jak we wrześniu 1939 roku. A na to prezydent Macron powiedział nie, to jest nowy to jest nowe rozdanie i to jest nowe spojrzenie na nasze zobowiązania. Jesteśmy ciągle jeszcze na etapie deklaracji lepiej by było, żebyśmy zostali na tym etapie i nie musieli sprawdzać jak będzie naprawdę, ale jest na pewno polityczna wola oparcia się w pewnym sensie na tych deklaracjach Gdyby, nie, nie, gdyby bezpieczeństwo Polski zostało zagrożone. Pani profesor, jutro ta wizyta prezydenta z Francji w Gdańsku. Jakich gestów, jakich słów, czego pani oczekuje albo co powinno pojawić się w trakcie tej wizyty? Coś, co by było takim elementem, gdzie moglibyśmy powiedzieć, tak to była dobra wizyta, tego oczekiwaliśmy. Znaczy myślę, że to jednak jesteśmy ciągle jeszcze na, na etapie symboli. Te symbole powinny być wypowiedziane. Spodziewam się, że prezydent Macron potwierdzi to, co mówię, że bierze pod uwagę Polskę dzisiaj jako ważnego gracza europejskiego, że podziwia wysiłek w wzmocnieniu obronności i wydatki na polską obronność, że Francja deklaruje, no jednak prezydent Macron spowodował to partnerstwo Europejskie chce doprowadzić do tego, żeby wolontariusze z różnych krajów wypowiedzieli się wspólnym głosem w razie zagrożenia bezpieczeństwa Europy. Te wszystkie zdania nie są zdaniem wypowiedzianym na wiatr, biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny dzisiaj, więc jeśli zostaną wypowiedziane, ja mam nadzieję, że sceptycyzm, który czuję wśród dziennikarzy polskich i komentatorów polskich, że on się zmniejszy, no bo tę wolę polityczną na pewno odczuwa się we Francji i byłoby dobrze dla Polski, gdyby wziąć Francję Poważnie pod uwagę. Będziemy przyglądać się tej wizycie. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Janna Nowicka z Paryskiego Uniwersytetu, redaktorka pisma Hermes o komunikacji politycznej we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych. Była gościnią Polskiego Radia 24. Pani profesor, spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że redaktorem naczelnym jest Dominik Wolto, a ja jestem w redakcji. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dzie